Jest niedziela, 13 grudnia 2015 roku, a Wy nie słuchacie kolejnego nawiedzonego podcastu, a jedynie krótkie, chociaż nie wiem czy takie krótkie, w sumie jak się rozkręcę to nie wiem ile to będzie trwało, ale takie wyjaśnianie tego dlaczego, dlaczego ostatni podcast ukazał się z ponad dobowym opóźnieniem i dlaczego się nie odzywałem w tym czasie. Porządkowo myślałem, by wyjaśnić całą sytuację dopiero za tydzień, jakoś krótko, w następnym nawiedzonym podcastie, zwłaszcza, że myślałem, że to będzie solówka, teraz nie wiem, może uda się nam zrobić jednak duet, czas pokaże, w każdym razie planowałem z tym poczekać, ale wszedłem teraz właśnie do sieci, by, czy teraz jakiś czas temu, by z podcast i umieścić właśnie post na blogu i wrzucić go też na Facebooka. I zobaczyłem, że kilka osób dopytuje właśnie, co się stało, czy wszystko ze mną w porządku. Między innymi tam Bogusia, Piotrek, Marcin, Tomek pytali. No i bardzo miło mi się zrobiło z tego powodu, bo no fajnie, że ktoś czeka, fajnie, że ktoś się interesuje tym, co robię. I uznałem, że w związku z tym nie będę zwlekał, tylko już teraz nagram taką osobistą, autobiograficzną i wyjaśniającą wszystko krótką wstawkę. Więc jak wiecie, mnie w ogóle przez ten tydzień nie było w kraju, ten ostatni, od ubiegłej soboty do, do dzisiaj, do niedzieli praktycznie, bo wygociłem dzisiaj nad ranem, nie wiem, jakoś po czwartej, przed piątą byłem w domu dopiero i byłem w Niemczech na w szkoleniu metodyczno-dydaktycznym dla nauczycieli, lektorów języka niemieckiego z województwa łódzkiego. I już przed tym wyjazdem ja byłem dosyć zapracowany, zalatany, bo wcześniej byłem chory przez prawie trzy tygodnie, mniej lub bardziej, nie miałem tego internetu i wiecie, tak sporo spraw się nazbierało. I tuż przed wyjazdem musiałem oddać jeden artykuł, dopisać go do końca, bo już miałem trzeci deadline i no nie ma zmił i trzeba było to skończyć albo po prostu odpuścić i stracić sporo godzin pracy, więc dokończyłem ten jeden artykuł, drugi też dostałem na szybko do korekty, bo w świecie nauki to jest tak, że. Jak recenzent już odeślę do, powiedzmy, redaktora tomu Twój tekst, Wasz tekst, to potem redaktor go Wam podsyła, daje Wam do tygodnia czasu na ewentualne właśnie ostateczne korekty, poprawki, odniesienie się do recenzji i potem go trzeba też odesłać właśnie po tym czasie. No to nie jest dużo, zwłaszcza jak robicie przy okazji milion innych rzeczy, więc miałem to, plus na uczelni trochę, zaległości, masę zebrań, miałem przez 5 dni siedem różnych zebrań i tak sobie jeszcze jedno odpuściłem dużo się działo i jeszcze przeżyłem jakieś zakrzypienie czasu przestrzeni bo mando zaproponował mi pomoc właśnie przy montażu podcastu o świętym I ja odmówiłem, bo byłem święcie przekonany, że zdążę na spokojnie to zrobić, ubzdorałem sobie, że między piątkiem a sobotą mam jeszcze dobę, że mam tam jakiś wolny dzień nie jestem w stanie tego wyjaśnić, po prostu byłem święcie przekonany, że mam jeszcze mniej więcej dobę czasu na załatwienie kilku spraw, a tej doby nie było, więc ostatecznie musiałem zagwać noc, potem znowu nad tym montażem, całą sobotę byłem poza domem, dopóki mogłem, potem tylko szybko wróciłem, spakowałem walizkę i ruszyłem w drogę do Niemiec i pomyślałem sobie, uff, wyrobiłem się, Jestem w miarę obrobiony. Ten podcast następny, ten, który poleciał dzisiaj, a miał polecieć wczoraj, moja rozmowa z Wed Wolfem o maratonie grozy w Heliosie z okazji Halloween. Ten podcast miałem już nagrany. Już w miarę miałem pościągane pliki do niego, jakiś tam trailer, tego typu rzeczy. Przekonwertowana była część tych plików też. Myślę sobie, spoko na tym wyjeździe jakoś dam radę to zmontować. Wiedziałem, że będzie ciężko, bo takie seminaria, szkolenia zawsze są przeładowane punktami programu. To wynika z tego, że one są finansowane przez różne instytucje, przez, nie wiem, jakiś Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, jakieś, nie wiem, organizacje współpracy polsko-niemieckiej na przykład w tym wypadku mogłoby być, czy instytuty badawcze, naukowe. Jest masa tego typu organizacji, która które wspierają takie wyjazdy. Unia Europejska czasem dokłada też pieniądze w ramach Erasmusa, można też uzyskać dofinansowanie, tylko wymogiem jest to, by taki wyjazd był naprawdę intensywny, by program zaczynał się około 8 rano, a kończył się nie wiem o 20, 21, 22 czy później nawet. I tak to wygląda. Czasami te programy są naprawdę przeładowane, zwłaszcza, że w tak zwanym wolnym czasie, którego prawie nie ma, bo naprawdę tutaj jak czasami wstawałem o szóstej, bo o siódmej zjeść śniadanie i o ósmej wyjechać gdzieś, bo często też się jeździ do różnych instytucji no i potem przez cały dzień byłem gdzieś tam w drodze czy na jakichś seminariach, spotkaniach w parlamencie europejskim w jakimś szkoleniu warsztatach, hospitacja, etc., etc. Wracałem właśnie jakoś wieczorem, też miałem jeszcze, powiedzmy, kolację, po kolacji kolejne, jakieś wykładziki, kończyliśmy o, nie wiem, dziesiątej w nocy i przez cały ten dzień brakowało czasu, by, nie wiem, pójść do toalety, zabrać coś w pokoju, czy umyć zęby po posiłku, a co dopiero by robić coś więcej, ale tutaj tak nie było aż tak źle, mogło być gorzej, bywało gorzej na innych wyjazdach, ale i tak czasu nie było za dużo, a jeszcze okazało się, że zostałem mianowany kierownikiem wyjazdu. Pilotem, kierownikiem, jak zwał, tak zwał. A wszystko przez to, że dzień przed wyjazdem zgodziłem się, znaczy koordynator całego tego przedsięwzięcia zadzwonił do mnie i zapytał, czy nie mógłbym ewentualnie pomóc kierowcom, którzy nie znają języka niemieckiego, gdyby zaszła taka potrzeba, w znaczeniu, czy nie mógłbym zostać po prostu tłumaczem ustnym, gdyby czegoś potrzebowali, gdyby ktoś nas zatrzymał na granicy, czy gdzieś tam właśnie w kraju, jakaś kontrola by się, doszłoby do jakiejś kontroli, czy w ośrodku, gdyby nie mogli się porozumieć no powiedziałem, że nie ma problemu, no co mi szkodzi, tak? Druga sprawa, zostałem poproszony o to, też bym wręczał prezenty które Urząd Marszałkowski dał nam jako grupie dla gości prowadzących warsztaty, spotkania, wycieczki po mieście już tam na miejscu, dla organizatorów, dla osób, które nas tam przyjmują w takim specjalnym ośrodku. No i mówię, no też, no, co mi szkodzi, tak? mogę to wziąć, spoko, nie martwcie się, zajmę się tym. Niestety została o tym poinformowana cała grupa, jechała nas dwudziestka osób, ja byłem tam najmłodszy w gruncie rzeczy, bo jeszcze jedna doktorantka, cała reszta to byli nauczyciele, zazwyczaj sporo starsi od nas i wszyscy zrozumieli, że jestem organizatorem, bo skoro mam te prezenty i tak dalej i organizatorzy mówią właśnie, że ja będę za to odpowiedzialny, no to jakoś tak sobie przyjęli, że no ja też jestem organizatorem, że ja wszystko wiem, zadawali mi milion pytań o rzeczy, o których nie miałem bladego pojęcia a gdy już wyjaśniłem, że, ej, sorry, jestem takim samym uczestnikiem jak wy wszyscy, wiem tyle co wy, tyle co dostaliśmy tam na maila, czy było powiedziane na spotkaniu informacyjnym, no to myślałem, że będzie już ludzi, tak? Spokój. Nie, nie, nie. Grupa potem jednogłośnie wybrała mnie na kierownika. Wycieczki, czyli na wieś, osobę odpowiedzialną za. Wszystko, co tam się działo, za takiego właśnie pilota, kogoś, kto będzie informował kierowców o wszystkich właśnie przejazdach, adresach, ustalał z organizatorami ewentualne godziny przyjazdu, odjazdu, posiłku, czegoś tam jeszcze, gdyby były jakieś przesunięcia? i tak dalej, i tak dalej, to zazwyczaj były jakieś doły ale no dużo tego było, trzeba było właśnie, nie wiem, skoczyć do organizatora po jakieś klucze, potem zanieść się kierowcom, wytłumaczyć im co i jak, potem skoczyć do innego organizatora po adres, znowu dać to kierowcom, tu znowu grupie wyjaśnić, że o tej o tej godzinie jedziemy przeliczyć ich, czy wszyscy wsiedli do autokaru. Tak się czułem trochę jak na wycieczce z dziećmi i to było zabawne bardzo, bo na ten wyjazd pojechały też między innymi tak, moja nauczycielka niemieckiego z gimnazjum dwujęzycznego, moja nauczycielka historii, jeszcze też z liceum dwujęzycznego, moja wychowawczyni z liceum, moja dyrektorka z liceum i teraz nagle mieliśmy taką zamianę ról, tak jak one kiedyś pamiętały mnie jako takiego, jako takiego małego, wstydliwego chłopca, który zawsze jak zaczynał wypowiedź ustną to słyszał, Szymon, głośniej, nie słychać się, bo ja naprawdę bardzo się wstydziłem wypowiedzi publicznych, Miałem jakiś Nieuzasadniony lęk przed nimi, wstręt do nich i no nie lubiłem po prostu wypowiadać się na forum znaczy byłem w miarę aktywny, ale jednak zawsze miałem taką straszną tremę przy tych wszystkich wypowiedziach i tak dalej, a tutaj właśnie nagle to ja stałem się opiekunem tej grupy, <śmiech> stałem po drugiej stronie barykady znaczy może nie po drugiej stronie barykady, ale no, byłem w tej drugiej funkcji i dochodziło do zabawnych sytuacji, kiedy na przykład to ja upominałem moją dawną dyrektorkę czy wychowawczynię, że Ej no sorry, spóźniasz się, tak? Słuchaj, no nie możemy czekać, kończymy tutaj szybko projekt, czy zakupy na mieście, czy coś tam i lecimy dalej, bo czas się kończy no bywało zabawnie i no przez to właśnie w ciągu dnia ja byłem totalnie zalatany wieczorami też często musiałem coś dodatkowo zrobić ale cały czas myślałem, że jakoś zdążę, będę to montował po nocach, po troszku i pewnie bym zdążył, gdyby nie jeden mały problem, a właśnie nie jeden, a kilka problemów technicznych. Mój laptop totalnie odmówił posłuszeństwa. Krew mnie zalała, bo on ogólnie wolno chodzi. Ta pasta przewodząca tam jakoś szybko przestaje działać, on się bardzo szybko nagrzewa, obciążenie CPU jest bardzo duże. Muszę chyba po prostu zgrać sobie te dane, zrobić format, od nowa go właśnie przeczyścić i tak dalej. Albo w ogóle kupić nowy sprzęt w razie czego, bo jak mi siądzie ten laptop, to no będzie lipa. W każdym razie tam, tak jak u mnie w Łodzi, w domu, on działa średnio dobrze, tak tam nie chciał działać praktycznie w ogóle. Gdy próbowałem odpalić YouTube'a na sekundę tylko po to, by ściągnąć sobie ten pasek adresu i wrzucić go na stronkę, która mi przekonwertuje ten plik do MP3, to mój komputer załapował takiego laga, że musiałem go restartować. Tak więc, no byłem dość ograniczony, jeżeli chodzi o jego możliwości. Do tego jakoś nie wiem, czy to była jego wina, czy może hotspotów w tamtym miejscu, gdzie mieszkaliśmy, ale Wi-Fi jakoś dziwnie skakało, jeżeli chodzi o zasięg. Były trzy hotspoty i czasem przechodziłem kilka metrów z laptopem i się okazywało, że w jednym traciłem całkowicie zasięg, w drugim znowu nagle był pełna, przed chwilą go nie było. I w pokoju też czasami raz był wyższy, raz był niższy. Nie wiem, od czego to zależało, ale ogólnie ten internet średnio chodził. Jeszcze nie wziąłem myszki z łodzi, a montowanie bez myszki trwa dużo, dużo dłużej, bo na przykład jak macie myszkę, to używacie kółka myszy i kontrola i możecie sobie przybliżać, oddalać ścieżkę. Bez myszki, ta touchpada, jest to potwornie uciążliwe. Używanie narzędzia lupy trwa 50 razy dłużej, a nie to jest bardzo potrzebne, bo wiecie, przybliżam sobie na jakiś fragment, który chcę wyciąć, przeciąć, przenieść, coś z nim tam zrobić, żeby go dokładnie, ładnie zaznaczyć. Robię coś tam z nim znowu oddalę ścieżkę, żeby widzieć trochę więcej tego dźwięku, tej fali. I ja tak cały czas pracuję, więc strasznie mi to wydłużało pracę. Do tego jeszcze Audacity głupiało. I jak pracowałem w projekcie na trzech ścieżkach, to drugą i trzecią mi cały czas czyściło. Albo coś mi tam przenosiło, przestawiało. Nie wiem, co się działo, jakim cudem do tego doszło. Ale jak mi się tak zrobiło drugi raz, no to już mnie krew zalała. Yy, odechciało mi się wszystkiego, a eksportowanie pliku trwało potwornie długo. Gdy chciałem po prostu wyeksportować całość do Wave'a na przykład, żeby mi niczego nie skasowało i żeby potem móc kontynuować pracę. No to była jakaś katorga i właśnie w czwartek się tak zaparłem, że popracuję, ale przez to eksportowanie i konwertowanie, które trwało potwornie długo, zwyczajnie zasnąłem. Coś mi się tam konwertowało, eksportowało, a ja siedziałem na łóżku, w końcu się Lekko położyłem, przez zapalonym świetle normalnie, i obudziłem się nad ranem dopiero. I w piątek wieczorem, w piątek myślałem, że będzie trochę czasu, ale też czas, który miał być dla mnie wolny, okazało się, że tam ludzie mieli problemy techniczne przy projektach, które musieliśmy robić w ramach tego wyjazdu, edukacyjnych, na przykład, nie wiem, ktoś tam przy prezentacji miał jakieś problemy, ktoś nagrał wideo, który chciał wykorzystać w czasie swojego wystąpienia ale to wideo było odwrócone o 180 stopni czy ktoś zapisał pliki w ODT i potem mu Microsoft Word nie chciał tego odpalić i wiecie tam większość osób to byli nauczyciele właśnie z wieloletnim stażem, osoby ciut starsze ode mnie i nie do końca zorientowane w takich sprawach informatycznych, nawet takich, które no dla mnie są banalnie proste no to ja pomagałem tym wszystkim ludziom i przez to całe popołudnie mi zleciało Potem mieliśmy oficjalne takie pożegnanie, oficjalny posiłek wspólny, no to też właśnie wręczyłem prezent temu naszemu głównemu organizatorowi, opiekunowi, przedstawicielowi strony niemieckiej. Potem usiedliśmy wszyscy razem i tak myślałem, żeby się nie zerwać i nie iść do pokoju, ale uznałem, że nie no, szymas. Jak masz się stresować, męczyć, a potem się może okazać na przykład, że właśnie, nie wiem, internet siądzie i tak tego nie z -uploadujesz, czy nie wiem, coś jeszcze pójdzie nie tak, to odpuść sobie po prostu, już nie stresuj się, puść, to dzień później, trudno. No słuchacze muszą, będą musieli wytrzymać jakoś z tym, a ty właśnie wyluzuj, korzystaj z tego wyjazdu. Zwłaszcza, że przez te pierwsze trzy dni troszkę marudziłem, bo po pierwsze przez to, że część z tych osób, to są dorosłe osoby, tak? nauczyciele, którzy już część z nich często jeździ na takie szkolenia za granicę, ma kontakt właśnie z zagranicą i kontakt z młodymi ludźmi, więc zakładałem, że mają bardzo szerokie perspektywy, otwarte umysły, że są właśnie ambitni, odpowiedzialni, zaangażowani. No wiecie, byłem takim znowu naiwnym romantykiem, który tworzy sobie wyidealizowany obraz tej grupy, Spodziewają się nie wiadomo czego, a się okazało, że część osób była bardzo nieodpowiedzialna. Jedna osoba marudziła po prostu jak małe dziecko, że wiecie, dorosły facet marudził, że on nie wie, czy zdąży zrobić zakupy w czasie tych momentów, gdy mieliśmy chwilę wolnego gdzieś tam na mieście. No kurczę, nie by było wstyd coś takiego rzucić, a co dopiero męczyć organizatora o to, że on nie wie, czy zdąży zrobić zakupy. No ale doszło do takiego przypadku na przykład. Tam kilka osób głosiło też takie poglądy, dość skrajnie radykalne, prawicowe, rasistowskie, ksenofobiczne, co też mi się nie za bardzo podobało i troszkę mnie przerażało. Dochodziło kilku takich incydentów, ale ogólnie ja byłem zadowolony z tego wyjazdu. I pod kątem organizacji, i pod kątem jednak większości tych osób tam obecnych, ja go oceniam pozytywnie. Poznałem sporo fajnych osób, część takich właśnie naprawdę jednak zgodnych z tym moim ideałem, przynajmniej po części ambitnych, zaangażowanych, sympatycznych, właśnie jedną taką przesympatyczną, przecudowną kobietę, dziewczynę, która, której po prostu biła pozytywna energia i taki optymizm, entuzjazm, że to po prostu oddziaływało aż na człowieka. Tak to się rozprzestrzeniało, jak wirus niestety... Pani była mężatką, ale tak na poważnie nie. Świetna osoba, tak. I też można było fajnie powymieniać się doświadczeniami, jeżeli chodzi o nauczanie czy inne rzeczy. Powymieniać się plotkami, bo to też często byli absolwenci tego samego kierunku, co ja, z tego samego wydziału, co ja, więc mogliście się wymieniać doświadczeniami, takimi międzypokoleniowymi powiedzmy. Ogólnie było nieźle, tak samo tutaj właśnie ten mój kontakt z moimi dawnymi nauczycielami. Bywało zabawnie, ogólnie sympatycznie. I dlatego na koniec uznałem, nie, Szymas, odpuszczasz, bo to nie ma szczególnie wielkiego sensu teraz byś się izolował, tak uciekał i robił coś, co prawdopodobnie tak skończy się źle. Lepiej właśnie wykorzystaj tę okazję, integruj się tutaj z ludźmi, odpocznij trochę i tak dalej. Po powrocie do pokoju, tam nie wiem, była po 10, po 11, Znowu miałem taką fazę, że a może jednak, a może jednak zarwę tę nockę, zrobię to jakoś zmontuję do końca. Może się uda, zwłaszcza, że udało mi się pożyczyć myszkę bezprzewodową, więc mówię, może z myszką pójdzie łatwiej, ale gdzie tam? Okazało się, że mój laptop instalował myszkę bezprzewodową przez blisko godzinę i szczerze mówiąc, jak już ją zainstalował, to ja byłem tak nieprzytomny, że chwilę później się znowu. Tak na chwilę się tylko położyłem na zasadzie, wiecie, bolicie głowa, boli was głowa, bolą was oczy, tak się na sekundę niby, a tu okazało się, że piasku sypnął mi piachem w oczy i znowu przy zapalonym świetle zasnąłem, obudziłem się rano, a rano tak naprawdę. Też właśnie musiałem pożegnać resztę osób z organizatorów, sprawdzić, czy wszyscy zdali klucze, na czas się wymeldowali, a musieliśmy właśnie do 10 zdać pokój, o 10.00 wyjechać. Więc rano nawet nie miałem okazji, by wejść do internetu, by wejść na stronę czy na Facebooka, by coś do Was napisać. I czemuś też o tym nie myślałem, bo już rano ten Saigon przedwyjazdowy totalnie mnie ogarnął, też musiałem sam się spakować na szybko, a to też mi chwilę zajęło i właśnie wszystko tak na ostatnią chwilę udało się znowu zrobić. Spakowałem się, oddaliśmy wszystkie pokoje, potem się wyściskałem z organizatorami, pożegnaliśmy się. Ale tak było sympatycznie, fajnie do końca i w sumie to, cóż, to no nie żałowałem, że jednak odpuściłem. Trochę było mi z tym źle, tak? Bo głupio, no, zaburzyłem cholera jasna tę. Regularność znowu, ale no już nie mogłem nic zrobić, bo potem wyjechaliśmy jeszcze na chwilę do miasta. W autokarze nie było internetu, zresztą pracujcie sobie, montujcie sobie podcast w Audacity na laptopie na kolanach. No to nie wchodziło w ogóle w grę. Więc po prostu, no co, odbyłem ostatni punkt programu powiedzmy, potem kilkanaście godzin wracałem do Łodzi tym autokarem i już starałem się już o tym nie myśleć, wróciłem dzisiaj w nocy właśnie jakoś pomiędzy tą czwartą a piątą i też najpierw myślałem, żeby włączyć laptopa, zresztą w, no, włączyłem, zajrzałem do projektu, ale jak usiadłem ze słuchawkami, to stwierdziłem, że nie mam siły, jak mam co robić tak w takim stanie, po tej podróży wykończony, nieprzytomny, to mówię, już trudno. Zawaliłem już tę dobę, to te kilka godzin więcej mnie nie zbawi, położyłem się, rano spędziłem trochę czasu z rodziną i dopiero potem na spokojnie dokończyłem pracę, potem wyeksportowałem wszystko, z rzuciłem na bloga, wrzuciłem na Facebooka. No i teraz mówię do Was. no i Cóż mogę dodać? No przykro mi, że tak wyszło, że zajęliśmy tę obsługę, że musieliście czekać, że musieliście się martwić. Ale zarazem właśnie cieszy mnie to, że daliście ten feedback, to było takie... W sensie, wiecie, ja nadal jestem zmęczony, bo jednak ten tydzień mnie dość mocno obciążył i... No, jakoś o tym nie myślałem, po prostu wszedłem teraz do internetu, odpaliłem przeglądarkę, gdy już miałem gotowy plik, żeby to zabladować. i nagle widzę tam milion powiadomień na Facebooku, bo przez kilka dni nie wchodziłem tam i między innymi te właśnie wasze komentarze i tak dalej. No to było fajne, to jest fajne, dlatego też te podcasty są dla mnie ważne, bo na uczelni często tak mam, że choćbym harował jak su, jakiś dziki osioł, wół czy coś, to nikt nawet nie powie dziękuję, nikt się nie uśmiechnie. Ta praca tak wydaje się bezsensowna, wiecie, taka sztuka dla sztuki. Tak, a właśnie z podcastami jest inaczej, tak samo, nie wiem, z wolontariatem na świetlicy, gdy gdy czytam właśnie komentarz kogoś, że komuś się coś podobało, że się nie podobało, ale przesłuchał i wysilił się, by właśnie napisać komentarz, by coś skrytykować, skomentować, no to jest fajne, to widać, że to działanie ma cel tak samo, nie wiem, gdy pracuję z dzieciakami na świetlicy i nie wiem, organizowaliśmy to przedstawienie i gdy ludzie przyszli, bili brawo i to była właśnie nasza wspólna praca, gdy te dzieciaki były zachwycone, że coś im się udało, że są w centrum uwagi, że ludzie ich chwalą, czy nawet w mniejsze rzeczy, nie wiem, uczymy się tam czegoś, pracujemy, odrabiamy zajęcia i potem dziecko dostanie piątkę, się pochwali czy coś. To wszystko jest właśnie takie pozytywne. Tych bodźców mi cholernie brakuje właśnie w życiu zawodowym i uczelnianym. Dlatego tym bardziej właśnie cieszę się, gdy widzę, że te inne zajęcia mają sens i że ludzie, że to jest ważne dla ludzi, że czekacie na to, że mogę dać wam tę odrobinę, mam nadzieję przyjemności i właśnie mam nadzieję, że będę mógł robić to dalej i że już takie wydarzenia nie będą się zdarzały. Czy znaczy, wiecie, być może. Coś się zawsze może wydarzyć, tak? Ten laptop, tak jak mówię, może mi wysiąść po prostu któregoś niezbyt fajnego dnia i mogę być nagle odcięty od komputera na jakiś czas. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Odpukuję w niemalowane drewno. Może się też wydarzyć jakiś wyjazd czy coś innego, ale mam nadzieję, że jednak teraz nie będzie już żadnych takich problemów w najbliższym czasie. Ja przynajmniej niczego takiego nie planuję. No, chociaż tego też nie planowałem, ale już dobra, nie zapraszajmy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze raz serdeczne dzięki za to, że właśnie interesowaliście się, czekaliście i że daliście mi znowu takiego pozytywnego kopa. Serdeczne dzięki. Mam nadzieję, że nowy podcast Wam się spodoba. I to już chyba wszystko, co mam Wam teraz do powiedzenia. Jeszcze raz dzięki. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.